Nowiny 19 tygodnia 2013 roku. Nowiny Wiki Radio, oczywiście. Przed mikrofonem Borys Kuzielski Witam serdecznie. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam państwa. I za chwilkę zacznijmy. Znajdujemy się w siedzibie Państwo Miasto, przy ulicy Andersa 29 w Warszawie. Od dłuższego czasu udaje nam się tutaj współpraca i bardzo miło nam jest, że jesteśmy tutaj mile widziani i możemy nadawać stąd, gdzie jest naprawdę dobry internet, dobra atmosfera. Widziałem na sali jest kilkadziesiąt osób w tej chwili. Jest sporo osób i długa kolejka do baru. No właśnie między innymi dlatego małe opóźnienie, ale coraz sprawniej nam wychodzi ustawianie sprzętu. Jeszcze niedługo Masty obiecał, że będziemy mieli komputer specjalnie dla Wikiradia, tylko z jedną wadą, nie ma klawisza A. Ten, ten ale w sensie komputer. laptop. Tak, laptop, nie ma klawisza A. To no chyba jest... sobie jakoś poradzimy bez tego klawisza. No myślę, tak, bo nawet można zewnętrzną klawiaturę do niego podłączyć. Ale to prawdopodobnie podczas Wikimaratonu, już pierwszy raz, może uda nam się nadać z tego nowego sprzętu. Czerwcowego Wikimaratonu. Tak, tak, bo w maju nie było. W czerwcu już możemy zaprosić. Dokładnie daty jeszcze nie znamy. Mam nadzieję, że zdążymy poinformować o tym w nowinach Wikiradia, bo za tydzień audycji nie będzie i za dwa tygodnie nie będzie. No niestety rozpoczyna się sezon komunijno-weselny i mamy trochę, znaczy ja mam trochę wyjazdów i, i nie będę tutaj, chyba że Ty byś nadał audycję z, z Radia Wnet może na przykład. Zobaczymy, ale nie mogę na razie nic obiecać. No trzeba było tam się umówić z realizatorem, bo tak to my sami realizujemy, właściwie ja realizuję. Marek, nie ma doświadczenia, z tym sprzętem byś sobie poradził? No nie wiem, musiałbym to przetestować ewentualnie. Zastanowimy się może później. No właśnie, jak będziemy mieli ten komputer oddzielny, to wtedy będzie chyba łatwiej, bo tam wszystko będzie ustawione mhm. na stałe. Tutaj ja za każdym razem muszę przestawiać swój komputer do celu nadawania audycji. Jesteśmy również w tej chwili na żywo w Radiu Wnet. Witamy słuchaczy Radia Wnet. Od 17.00 dzisiaj do prawie 18.00 będziemy nadawać w Radiu Wnet, a w programie nowin 19. tygodnia 2013 roku mamy niedużo pozycji, ale trochę się uzbierało. Na przykład opowiemy oczywiście o tym, co się działo w zeszłym tygodniu podczas konferencji Wikimedia Polska 2013 w Krakowie. Opowiemy o tym, jakie nagrania udało nam się zrobić. Opowiemy o projekcie Otwarte Zabytki.PL. również artykuł o własności intelektualnej. Będziemy opowiadać o nim. Opowiemy o audycji w, o Wikipedii w TOK FM, a także o pomyśle utworzenia konkursu, aby uzyskać nagrania ilustrujące hasła kompozytorów w Wikipedii. Będziemy też mówić, tutaj patrzę na notes oczywiście, dokończenie wprowadzenia kont uniwersalnych. Nie wiem, o co tu chodzi. Przerażające. Przerażające, tak, ale to niech sobie tak zabrzmi. Będziemy też mówić o milionie artykułów w rosyjskiej Wikipedii. No, już tam świętują. I o nowym sposobie wyświetlania, ale czego? Galerii. Jeszcze nie Aha. zdążyłem pisać. A no właśnie, bo, bo Ty w trakcie na piszesz. Tak. Tak. Na bieżąco nasz um, notes jest dostępny publicznie etherpad.wikimedia.org. Zapraszam do edytowania, do zgłaszania jakichś tematów, które chcielibyście, żebyśmy omówili podczas audycji. W dzisiejszej to pewnie się już nie uda, jeśli ktoś coś dopisze w tej chwili, ale w następnej audycji z pewnością wrócimy do tych tematów i będziemy o nich mówić. No to zaczynamy od początku w takim razie. Jak Ci się podobała konferencja? To była Twoja druga konferencja chyba, tak. tak? Konferencja jest całkiem ciekawa jako taka, ale bardziej zdecydowanie mi się podobają te spotkania robocze. Ja się chyba dziwnie jakoś słyszę. O, teraz lepiej. Spotkania robocze, które mieliśmy... Jak to się nazywało? Gdzie, dokąd, jak? GDJ, tak. Które... Mhm. Które są takie bardziej już dyskusyjno-merytoryczne, a tutaj były, główna część to tak głosowania, tak i trochę, trochę to rozbijało tą sprawę. A, masz na myśli, że było też y, walne zebranie, tak? Tak, tak? tak, tak, tak. Troszeczkę tak, ale. I ciągle było, że mamy mało czasu, mam wrażenie, było wielokrotnie powtarzane, także nie możemy dokończyć dyskusji, bo jest mało czasu. Ale tematy zostały rzucone i sporo bardzo ciekawych, no takie podsumowująca konferencja to była właściwie cały rok różnych wydarzeń w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska. W linkach oczywiście, do, w, not w notatkach do dzisiejszej audycji można znaleźć link do programu. I ten program posiada już nagrania wmontowane w ten program, więc łatwo jest dotrzeć ewentualnie do nagrań, które wykonaliśmy podczas tej konferencji w Krakowie. Jest ich 12, także całkiem sporo. Dużo słuchania, na no tematy też bardzo ciekawe: problemy licencyjno-prawne w Wikimedia Commons, jak wydać płytę CD z muzyką na wolnej licencji. Potem Wilamowice, sprawozdanie z projektu. Jak zachęcać do działalności w stowarzyszeniu. Nie udało nam się nagrać. To znaczy, ja nagrywałem wykłady na temat, na temat geolokalizacji i OpenStreetMap, ale. Ale tam było bardzo dużo y, wizualnych y, spraw, których nie dało się przekazać y, no w tak, formie audio. Tutaj jednak było potrzebne zintegrowanie tego z, z tą było, prezentacją. Tak, tak, potrzebne tak, byłoby raczej wideo rzeczywiście, no bo prowadzący mówili, no zobaczcie o tutaj i, i tam w lewo i zobaczcie to. No tak, to ale niewiele to... osób jest przyzwyczajonych do radia niestety. E... No ale większość z tych nagrań wydaje mi się, że zupełnie wiernie oddają i, i wystarczy posłuchać, o czym była mowa, żeby się zorientować. Natomiast jeśli chodzi o mapy, open street map, geolokalizację, no to. To, to no, trzeba zobaczyć. Tak. To trzeba jednak zobaczyć, a nawet no, słuchając tego wystąpienia, nie dałoby się podążać za, za, za prowadzącym, bo nawet nie, nie, nie były podawane adresy stron tych, do których Ale adresy stron są do znalezienia, bo można sobie na no tym, tak, tym także ale, można sobie to prześledzić. Ale, ale nie jest to takie łatwe, może uda się, żeby te prezentacje w jakiejś innej formie tutaj znalazły swoje miejsce. Ale one chyba są pod, podrzucane tutaj, no, Nie widzę w programie w każdym razie, a to byłoby chyba najlepsze miejsce, coś żeby... Coś było. Na samym końcu, o, notatki ECR padł z, z tak? Dama, tak Adam Kliczek, panel dyskusyjny na temat fotografowania dla Wikipedii i panel dyskusyjny na temat wiki ekspedycji. A faktycznie, tylko to jest. Y, natomiast są jeszcze slajdy z projektu Wiki lubi zabytki, które przedstawił o. Jarl, pa, Paweł Marynowski. Yy, a dzisiaj po naszej audycji o godzinie 17 będziemy mogli wysłuchać dwóch nagrań właśnie z konferencji Wikimedia Polska. Także już zapraszamy na 17.00. Jeśli ktoś ma ochotę posłuchać o tym, w jaki sposób wydać płytę na wolnych licencjach, to właśnie Paterm, czyli Patryk Michalski będzie opowiadał. I ile trzeba tego, z tego zapłacić na artystów? Ile tak, ile trzeba zapłacić, czy trzeba płacić, w jaki sposób rozwiązać te formalno-prawne problemy. Wiki Radio swoją drogą będzie patronem medialnym tej płyty, która jest przygotowywana do wydania. Także bardzo nam miło, że, że Patryk na to się zgodził. A troszeczkę później właśnie Adam Kliczek tak gdzieś po 20 kilku minutach będzie opowiadał, o tym, w jaki sposób można fotografować dla Wikipedii, jak do tego się zabrać, jakie ułatwienia czekają na tych, którzy chcą dla Wikipedii z, umieścić, przekazać swoją twórczość fotograficzną. I a propos fotografii, tutaj jak wejdziemy na kategorię komo z, z nagraniami na przykład, zresztą na wszystkie kategorie, mamy taką zieloną ikonkę, która pozwala zrobić pokaz slajdów. Akurat przy nagraniach to nie bardzo się sprawdza. A to mówisz o ostatnim punkcie naszego programu. Tak, tak, tak. Ja myślę, że to tutaj się łączy, bo to jest a propos mm -hmm. tej prezentacji mm -hmm. Adama, gdzie ten pokaz slajdu został wmontowany też na Wikinews teraz właśnie pod wpływem nalegań Adama. No, podczas wystąpienia Ficzka, Adama zdaje tak, się. W trakcie wystąpienia się, było to tworzone. Zgłosił się ktoś, kto zamontował od razu taki temat. Znaczy autor. Adam wcześniej rozmawiał przed. Znaczy na konferencji, tak, mhm. ale przed, przed chyba swoim wystąpieniem, i w trakcie wystąpienia zostało to zrobione i działa. Także to jest rozwiązanie moim zdaniem genialne. Bo umożliwia wyświetlanie galerii w podobny sposób, jak zdjęcia na Facebooku. Tak, to o to chodzi, zdaje tak, się. tak, dokładnie o to chodzi. Czyli, że jest, możemy przełączając się do trybu galerii oglądać zdjęcie, a obok opis dokładnie. tego zdjęcia. Dokładnie. Mamy opis taki, jak jest znakomym, to jest standard importowane. No to bardzo fajny krok. Myślę, że w dobrym kierunku. Fajnie jakby jeszcze coś wymyślić na nagranie podobnego. Playlistę wszystkiego, co się wybierze, to Jakiś by było super. Tak, tak. Jakiś tak, odtwarzacz, tak. Jakiś odtwarzacz, który, który by też z boku miał notatki. Yy, ale dojdziemy pewnie i do tego. Znaczy, no jeżeli tą mamy nagranie w tej galei, to ono, te, ono też się dla te notatki, które są obok, yy, znaczy są przy pliku, tak? Więc jakby ten opis pliku tutaj jest obok tego nagrania. Tylko, że ono chyba nie gra zaraz, bo tak by się otworzyło dziwnie trochę. Ale w pokazie slajdów otworzyłeś? Tak. Nagranie. No to i, raczej nie będzie działać. Nie, no właśnie. To musimy też zgłosić się do tej samej osoby może, która robiła ten pokaz slajdów, żeby coś tutaj usprawnić. Bo wystarczy spojrzeć, jakie jest rozszerzenie. Jeśli jest rozszerzenie OGG albo OGA, no to powinien być inny odtwarzacz, a nie, no tak. nie wyświetlenie zdjęcia. Bo zdjęciem domyślnym do, do pliku dźwiękowego jest po prostu ikonka głośnika. głośnika. Takiego, mhm. takiego. W notatkach również zamieściłem link do kategorii Recordings from 2013 Wikimedia Polska Conference in Krakow, Krakow, Kraków właściwie tutaj jest napisane. Nie wiem dlaczego część po polsku, część nie po polsku. Pewnie wyszedł ktoś z założenia, że nazwy własne nie ma sensu tłumaczyć. To jest częsta praktyka na Wikipedii, że ostatnio był spór o jakiś uniwersytet, który ma nazwisko... Tylko, że z gramatyki tego języka, w którym jest ten uniwersytet nazwany oryginalnie, nie wynika, czy to jest liczba pojedyncza, czy mnoga. I teraz nie wiadomo, jak to na polski tłumaczyć. Jest przetłumaczony na pojedynczą, ale tam chodzi o braci i jest to sprawa problematyczna. No, Ja myślę, że tutaj polimerek, który tą kategorię utworzył, miał na myśli to, żeby administratorzy Wikimedia Commons mogli mniej więcej zrozumieć, co to jest. Tak, bo niestety nie są jeszcze możliwe wyświetlanie kategorii nazwy w dowolnym języku. No to pewnie do tego dochodzimy poprzez Wikidata. Tak? Jakoś... Myślę, że to będzie szło w tym kierunku. Wikidata już się natomiast nazwa strony wyświetla w dowolnym języku, bo strony są pod numerkami, a nie pod literami. No właśnie, a propos Wikidata, jeśli ktoś chciałby więcej posłuchać na ten temat, to jest również nagranie, które przedstawił, znaczy wystąpienia, które przedstawił Karol Głąb. Wikidane, czyli wolna, społecznościowa, wielojęzyczna, wtórna baza danych. One właśnie, wszystkie te nagrania znajdują się w podcastach Wikiradia, wikiradio.podcasty.info, ale też na stronie Wikimedia Commons w kategorii właśnie Recordings from Wikimedia Polska 2013 in Kraków. Jak dotrzeć? Myślę, że poprzez Facebooka można, na przykład, bo tam będą notatki do audycji, ale też przez stronę, właśnie, konferencji: przez stronę Wikimedia Polska. Wikimedia wiki slash konferencja Wikimedia Polska 2013/program. Strasznie to skomplikowane i ciągle nie jest to łatwe podawać, tak komuś przez telefon albo przez radio. No już optycznie można tymi wiki tak, ale dźwiękowo jak to teraz zrobić? Znaczy nie tylko QR kodami. trzeba by było jakiś sygnał dźwiękowy wyemitować, który by wysyłał Coś podobnego jak QR-kod, tylko audio-kod na przykład. Ciekawe rozwiązanie, czy to by się dało może morsem? <grym> Alfabetem Morsa to za długie by było pewnie. Ale to można przyspieszyć, komputer szybko czyta, więc... No ale coś, coś takiego, tak jak kiedyś modemy się łączyły telefoniczne, przecież też poprzez takie dźwiękowe jakieś tonowe wybieranie. To nie, nie wiem jak to działało. Swego czasu Polskie Radio nadawało programy, programy komputerowe. W audycjach. Po prostu była audycja w nocy i przez 20 minut był transmitowany program. Który, Jestem w szoku. Który można było sobie nagrać na kasetę, kasetę audio, włożyć do komputera. Kasetę audio włożyć do komputera? Tak. I ona jak się odtwarzała, to właśnie wczytywała ten program. Niezwykła technologia. No, technologia fantastyczna. I to działało? I działało jak najbardziej. Można było w ten sposób sobie różne gry, różne programy pobrać. Z, z radia bezpośrednio. Może do tego częściowo wrócimy. <śmiech> zobaczymy, chociażby w formie przekazywania linków. Nie jest to takie łatwe, ale zobaczymy, zobaczymy, czy może to się uda. Otwarte zabytki to jest pomysł, o którym rozmawialiśmy też podczas konferencji Wikimedia Polska. Jest to pomysł podobny do wiki lubi zabytki, z tym, że tworzone oddzielnie i wymaga zalogowania się do, do tego projektu, podania swoich podstawowych danych osobowych, ale y, ciekawie graficznie rozwiązany i myślę, że jeśli ktoś nie lubi wiki albo nie ma ochoty tylko chce w ładniejszym serwisie troszkę podziałać, to tutaj też ma duże możliwości. Mam nadzieję, że z czasem te dane wszystkie jakoś się połączą i będą stanowiły jedną bazę danych, a nie kilka rozdzielnych. Też mam taką nadzieję, że uda się tutaj połączyć wysiłki, ale tam zdaje się, są jakieś niezgodności, które na razie to uniemożliwiają. O tym też był wykład. Właśnie, bo różne numery mają zabytki, nie ma ujednoliconych chociażby numerów zabytków. Tak. I nie ma pomysłu, na to jak to zrobić jeszcze chyba takiego, który by... No ktoś zrzutkał... nie wpadł, żeby numerować według jednego ciągu te wszystkie zabytki w ministerstwie. Jeden system to powinien być. No ale w kilku województwach znajdują się zabytki z tymi samymi numerami na przykład i wtedy nie wiadomo z którego województwa, trzeba było nazwę województwa jeszcze dodać. No, no numer województwa wtedy chyba był najprostszy, tak? Ale to jest w ogóle sprawa ale... dziwna, że to nie poszło od początku jednolitym systemem. No ale kiedyś, no wiesz, kiedyś nie było takiej komunikacji pomiędzy, no tak. m, międzyludzkiej jak w tej chwili. I To właściwie globalny powinien być system stworzony, żeby Polskę też można było w jakiś sposób oznaczyć. Myślę, że to wiki lubi zabytki tutaj dużo w tym, w tym temacie zrobi. No ja podejrzewam, że ten system w ogóle teraz ministerialny tak? ma być jakoś też poprawiany tak? pod kątem chyba tych zabytków. Na pewno. Na pewno ludzie zaczęli myśleć o tym przede wszystkim, że to jest problem i że trzeba go rozwiązać i no na pewno coś w tej sprawie się wymyśli. Tak. Ktoś kiedyś wspominał, że pierwsze wersje, które miały być otrzymane od ministerstwa, Ktoś wymyślił, żeby, dost żeby wysłać, znaczy ktoś z ministerstwa wymyślił, żeby wysłać PDF-a mm. jako dane, tak? No niestety. I to jeszcze ze, ze skanowanego JCP-a najprawdopodobniej, bo takie są te ministerialne PDF-y często. No tak, ale to wszystko jakoś na szczęście się poprawia. Takie mam wrażenie, bo tak jak śledzę i widzę, że to coraz częściej no jest, tak, jak, jest coraz więcej zrozumienia. Jak ktoś się postarał i męczy to ministerstwo, to się poprawia w końcu. No właśnie. Kolejna rzecz to własność intelektualna. To jest jakiś artykuł, tak? który ty tutaj To jest artykuł, który, na który niedawno trafiłem i ma tutaj bardzo fajne podejście. Chociaż jest trochę radykalny, nawet jak na, znaczy on nie jest ze środowiska wikipedyjnego, ale myślę, że wielu wikipedystów mogłoby uznać go za zbyt radykalny. Salon24.pl To jest serwis, na którym mamy ten artykuł, mhm. pod tytułem Własność intelektualna po prostu, autorstwa, że tu jest autor, nie widzę autora, jest jego karykatura, ale nazwiska nie widzę. W każdym razie miałem tu gdzieś taki fajny cytat przyszykowany. Na przykład, ukradzione dobro podlegające prawu własności można złodziejowi odebrać i oddać właścicielowi. Wykradzione informację, która stała się publiczna, odebrać się nie da. I nie ma co zwracać jej właścicielowi, bo on jej nie stracił, bo mają dostępną publicznie jak każdy na przykład. <śmiech> No właśnie, to jest ciągle dyskusja na ten temat, czy własność intelektualna jest własnością. Znaczy tutaj nie bardzo jest dyskusja. Prawo stwierdza, że nie jest. No, no właśnie, to, to nie powinno tak być nazywane, bo wprowadza ludzi w błąd. Artykuł, ja jeszcze go nie czytałem, ale widzę, że to, ta dyskusja już toczy się od dłuższego czasu. On jest, jest kolejny, wiec, Tak, to jest stary Kolejny głos w tej dyskusji. Yy, on jest mniej więcej właśnie w tym tonie, że no jak może na, pod prawą własności, i podciągać coś, co jest informacją, która gdzieś tu było że jest jak powietrze, tak. Mhm. Kolejna rzecz to informacja o audycji o Wikipedii, w TOK FM. To jest ta audycja, o której wspominaliśmy, ja jej w końcu przesłuchałem. I to w dodatku jest podcast, bo tak, to jest tok tak, FM, który podcast działa podcast. Tak. Mhm. Także są aktualne podcasty. Także zapraszamy do subskrypcji podcastów Radia Tok poprzez stronę podcasty.info na przykład. Na przykład można... jeszcze, ale niestety jeszcze nie są wolne te podcasty, także tutaj jest jeszcze taki... No nie są wolne, ale przynajmniej można sobie pobrać i posłuchać wtedy, kiedy się chce, tak jak naszych audycji Wikiradia. Dla użytkowników to aż takiego znaczenia nie ma, żeby musieli, żeby mogli dalej publikować. No tak, nie, nie Moglibyśmy przez chwilkę posłuchać chyba fragmentu. No, wszystkim, co się z tym wiąże, wszystkim, co z tego wynika, z tych wzajemnych powiązań. I zajmujemy się też czasami, a nawet dosyć często, zjawiskami internetowymi, no bo ciężko w tym momencie byłoby tą e, warstwę jakoś odseparować od całej reszty świata. Myślę, że internet jest... Rozmowa dosyć długa chyba, 47 minut. No nie będziemy jej cytować tutaj za dużo. No, czy Zacytowaliśmy, tak? Tak, cytować możemy, natomiast nie możemy jej w całości zaprezentować, chociaż chciałoby się, żeby ta audycja dotarła. Jeśli ktoś ma ochotę, to proszę szukać w notatkach do dzisiejszej audycji albo na naszym eterpadzie kro.wikimediaro.org/wikiradio. A propos cytatów, yy, się, skąd się wziął taki mit, że cytat jest uzależniony czasowo w audycji? Gdzieś trafiłem, czy, znaczy trafiałem trafia na takie informacje, że na przykład 60 sekund tylko może być cytatu, tak? Aha, A nie ma nigdzie to... takiego przepisu, że to jest ograniczone czasowo. Yy, to samo jest, jeśli chodzi o teksty. Też nie jest dokładnie opisane, ile tekstu można użyć Wzgadza jako cytat, się. ale jest tam taka wskazówka, która sugeruje takie zdroworozsądkowe podejście, czyli jeśli, jeśli cytat rzeczywiście stanowi taką część, którą się przywołuje, a nie stanowi głównej wartości prezentowanej treści, no to wtedy jest cytatem. No tak, musi być ważny dla tego dzieła, które się tworzy, musi być fragmentem dzieła, tylko nie jest niestety określone którego, czy tego, z którego się bierze, czy tego, do którego się wkłada i nie może stanowić głównej treści dzieła tego, do którego się wkłada. No o to chodzi, bo moglibyśmy zacytować piosenkę bez trzech ostatnich sekund na przykład tak. I to niby byłby cytat, ale tak naprawdę to byłoby odtworzenie w całości właściwie tego. No utworu. tak, ale tutaj nie ma tej granicy określonej ściśle. Nie jest też wiadomo, czy ten fragment jest uzależniony od dzieła, czy od autora. Na przykład to myślę w kontekście wielkich cytatów, tak? gdzie mhm. każdy z tych cy cytatów wkłada inny użytkownik. Tak? I teraz co, jeżeli w sumie znajdzie się na, na przykład cały utwór powkładany w różnych miejscach, na przykład do różnych tematów, tak? Jak to wtedy potraktować? No to ciągle toczą się spory na ten temat. Myślę, że jeśli podejdziemy do tego zdroworozsądkowo, żeby używać cytatów jako cytatów, czyli krótkich fragmentów, które mają zasygnalizować, że coś takiego jest, podać jakiś krótki fragment ilustrujący, ale nie będący dużą częścią tego dzieła, z którego cytujemy. No to, to to jest ciągle cytat i nikt nam tutaj nic nie zarzuci złego, myślę. Kolejna rzecz to pomysł podczas, podczas właśnie konferencji. Sporo jest takich rozmów kuluarowych podczas obiadu, po obiedzie, przed obiadem, podczas wycieczki. Różne rozmowy się odbywają No i wpadliśmy na taki pomysł, żeby utworzyć konkurs podobny do konkursu na przykład Wiki lubi zabytki, ale żeby uzyskać nagrania audio dla Wikipedii, dla Wikimedia Commons. Ten pomysł dotyczył, no tak krążył wokół różnych tematów jakie tutaj, co, co by tutaj zrobić i doszliśmy do wniosku, że hasła kompozytorów na przykład w Wikipedii mają mało mm, nagrań y, utworów tych kompozytorów oczywiście muzyki klasycznej która już jest w domenie publicznej i można by było w ten sposób wzbogacić te hasła, o, czy w ogóle Wikimedia Commons o nowe nagrania był taki pomysł, żeby na przykład w żelazowej woli nagrywać w określonym czasie, raz w miesiącu, jakieś występy i tam stworzyć takie cykliczne spotkania młodych artystów, którzy chcieliby zagrać Chopina. No ale pojawiło się cała masa problemów od razu, bo na przykład Chopin wcale nie jest takim wolnym artystą, jakby się wydawał. Może już dawno nie żyje. Dawno nie żyje, ale jest wiecznie żywy, i ministerstwo ogłosiło znaczy, jest w ogóle specjalna ustawa chroniąca utwory i dzieła Chopina, która uniemożliwia wykorzystanie ich w taki łatwy sposób, a w dodatku uniemożliwia remiksowanie nagrań Chopina. Czy... Jestem przerażony. Czyli na przykład, no, moglibyśmy umieścić Wikimedia Commons y, nagrania Chopina. Nie moglibyśmy. Ale nie w Polsce. Moglibyśmy, ale nie w Polsce. Znaczy, no, serwery mm. Commons i tak nie są w Polsce, ale generalnie założenie jest takie, że to musi być zgodne z prawem miejscowym też. No właśnie, więc nie moglibyśmy u nas umieścić w Polsce, tylko musielibyśmy wyjechać na przykład do Czech albo A, do Niemiec i stamtąd umieścić nagrania Chopina. Myśli, że ładujący, no tak. Tak, chodzi o to, skąd zostały załadowane. Znaczy, to nie jest pewne, czy chodzi o to, skąd zostały załadowane, bo już był taki spór. Co zrobić Aha. w sytuacji, kiedy y, y, polskojęzyczny wikipedysta ładuje na angielską Wikipedę treści, będąc w Australii, tak? a serwery są gdzieś tam na Florydzie. No i jak to zostało rozstrzygnięte? Nie zostało to rozstrzygnięte, chyba, przynajmniej mi umknął ostateczny wniosek z tego. Generalnie, y, raczej wikipedyści są ostrożni, więc, yy... no, więc ja myślę, że gdyby to z Polski ładowano, no to, to ten ktoś, kto by załadował, miałby może konflikt z prawem. Natomiast no, tak. jeśli z zagranicy załaduje, no to nie ma chyba wtedy zupełnie konfliktu. Bo po pierwsze, nie załadował tego w Polsce, tylko za granicą, a po drugie, nie na serwery polskie, tylko zagraniczne, mimo że treść jest dostępna również w Polsce. No tak, to jest ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza, że mamy zaprzyjaźnionych wikipedysów na przykład w Czechach, w związku z tym jest to do zrobienia. No ale to jest taka próba omijania prawa, ale można by było próbować załatwić taką zgodę od ministerstwa, od tych, którzy tą własnością praw do Chopina kierują. No ale wtedy cała ta ustawa staje się bez sensu. No więc o to chodzi? Niestety. A znaczy, tak jest bez sensu? Tu, tak? jest, tu jest pewien konflikt, i, i, i Chopina nie będziemy mogli eksploatować w tej dziedzinie. Ech, e, więc trzeba się skupić raczej na innych artystach, a szkoda, bo chcielibyśmy właśnie, żeby jak najbardziej, jak najlepiej był reprezentowany w Wikipedii no, nasz czołowy kompozytor Chopin ale ograniczenia prawne nam to uniemożliwiają na razie. Jeśli chodzi o innych artystów, no zwróciłem się z taką propozycją właśnie do dyskusji. Rozmawialiśmy z Patrykiem, znaczy Patryk się nie włączył w końcu z dyskusji, ale z, z Tomaszem Ganiczem, czyli z Polimerkiem, z, z prezesem Stowarzyszenia Wikimedia Polska rozmawiałem na ten temat. No i w trakcie tej dyskusji okazało się, że człowiek uczy się przez całe życie, bo też się czegoś nauczyłem. Ja szukałem y, utworów y, kompozytorów w, w ich hasłach w Wikimedia Commons. W no tak. haśle o autorze. Tak. Natomiast, w sensie w galerii. Tak, natomiast jest jeszcze cała kategoria twórczość y, kompozytora czyli na przykład Twórczość, Liszta mhm. i tam dopiero jest rzeczywiście cała masa utworów, których wcześniej nie widziałem, bo patrzyłem tylko na stronę artysty w no tak, Wikimedia Commons. Galeria jest tylko wyborem. Panie. No właśnie i okazało się, że właściwie to nie mamy tutaj nic do zrobienia, bo tych nagrań jest tak dużo, że, pff, że właściwie no, trudno je wzbogacić. Myślisz, że jest aż tak dobrze? Tak, tak, ja widziałem właśnie, że jest naprawdę cała masa tych nagrań. I, i tutaj nie wiem, czy mamy coś do zrobienia. No, takie uzupełnianie prawie pełnego naczynia to już troszkę nie jest... Na razie można się skupić na czymś innym chyba. To co, muzyka współczesna? No właśnie i tutaj dochodzimy do, do, do rozdziału pomiędzy Wikipedią a, a pomysłami Wikiradia, bo Wikiradio jest szerszym pomysłem nie tylko na, na Wikipedię i Wikimedia Commons, które są encyklopedią i generalnie dotyczą haseł encyklopedycznych. Wikiradio chciałoby prezentować wolne treści nie tylko te, które są encyklopedyczne, ale również te, które są Będą encyklopedyczne. ciekawym nowym zjawiskiem muzycznym również. I No i właśnie ten rozdźwięk troszkę uniemożliwia nam połączenie się ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, chociaż działamy wspólnie oczywiście i, i wspieramy się wzajemnie. Natomiast właśnie ten rozdźwięk tak tutaj zaczyna być coraz bardziej widoczny. I myślę, że, że to będzie troszeczkę od, od, oddalać nas w takich wypadkach na przykład. Bo będziemy, Chcielibyśmy zdobyć nagrania nowych kompozytorów. No, nowy kompozytor nie znajdzie się w Wikipedii i nie będzie miał miejsca na Wikimedia Commons. Na Commons, myślę, no, że... Można umieścić, ale, ale ktoś powie, że no zaraz ale po co to tutaj jest. Tak? tak samo jak my umieszczamy nasze nagrania, nowiny Wikiradia, no to właściwie nie ma to zastosowania dla Wikipedii. No w a, Wikimedia, tak. a Wikimedia Commons właściwie mają służyć e, dodawaniu treści do Wikipedii. No tak. Więc to tak troszeczkę, no, troszeczkę jest na tutaj granicy, tak, tak. jest na granicy. Tak samo nagrania z konferencji, przecież no, to jest życie Wikipedii, ale już nie związane z, wiki, z samą Wikipedią. Ale tylko... jest miejsce w zasadzie na życie Wikipedii, tak zdjęcia z konferencji się ukazują standardowo we wszystkich wersjach językowych. No tak, tak. Jest mnóstwo logotypu, log, obrazów logo, mhm. które są nawet zastrzeżone tak, dla fundacji, więc jest to do przyjęcia. Myślę, że tutaj rozszerzyć bazę jakąś muzyczną, gdyby ona była na wolnej licencji, też nie byłoby jakiegoś większego problemu, o ile udałoby się pozyskać te utwory bez wątpliwości. tak, Bo tutaj no ostatnio właśnie. była wątpliwość ze zdjęciami w Sejmie, które zgodę miały nie taką jak, to znaczy miały chyba taką jak potrzeba, a potem coś się zmieniło i, i też nie pasowało, także były wątpliwości. No, więc właśnie ten pomysł na konkurs na razie troszeczkę nam się oddalił. Będziemy myśleć o tym, co innego można by było tutaj zrobić dla Wikipedii albo dla Wikiradia oddzielnie, no ale to jest jeszcze do przemyślenia. Pisałem w tej sprawie ze znajomą Jadwigi, jednej z wikipedystek mm -hmm. i tutaj też była dosyć zaniepokojona takim pomysłem, że właśnie po pierwszym widać, że wyczucie, dla, znaczy poparcie dla wolnych licencji nie jest takie duże, tak, bo było pytanie na jakich warunkach to ma być udostępniane, tak mm -hmm. y i nie było tego nastawienia, że skoro Wikipedia, to znaczy wolne licencje, jakby ten warunek jest w pewnym sensie jasny, mm -hmm. więc tutaj nie ma te, takiego, takiego oczywistego założenia, znaczy oczywistego dla kogoś, kto się zajmuje Wikipedią, tak, to, to, to nie jest powszechne, po raz kolejny się przekonuje, Problem byłby też z komisją, tak? bo tutaj y, ta znajoma pisze, że, że to byłoby na, na pewno trudniejsze niż ocena zdjęć, tak? ocena tych nagrań, bo tego te, trzeba jednak posłuchać. Y, nie, nie zna też programu, który mógłby być antyplagiatowym tak? dla czegoś takiego. No właśnie. Y, no tak, tutaj wiele, wiele problemów problem. się pojawiło, ale to dobrze, bo dzięki temu wiemy, więcej i szykując się do nowych jakichś pomysłów będziemy od razu mieli już to w, w pamięci, że, że takie problemy mogą się pojawić. Dlatego tutaj fajnym pomysłem byłoby szukanie nowych artystów, którzy zupełnie prezentują zupełnie nowe nagrania. No ale to nie, nie dla Wikipedii na razie. Ale przy okazji właśnie wolnych, dos, wolnych zasobów Dotarłem ostatnio, co było nie, niesłychanie trudne dla mnie, nie wiem, może inni łatwiej docierają, do nagrań z Sejmu, które są publikowane na stronach sejmowych. Nagrania? Nagrania wideo. Mhm. O. W formacie, nawet nie wiem w jakim formacie, FLV bodajże. Aha, no to jest ten standardowy. Tak. I y, y, można całe posiedzenia, 15-godzinne, na przykład y, sobie obejrzeć. Y, fragment można sobie zgrać, wybrany. Fra dlaczego? Wy, no całość można zgrać, ale można sobie wybrać fragment na timeline. Takie cuda. Jest timeline, który y, po prostu widać tam takie ząbki i widać kto kiedy mniej więcej zaczynał i kiedy kończył i można zaznaczyć sobie początek nagrania, koniec nagrania i zrobić zapis I całość, no to co się zaznaczy, można sobie zapisać, ale oczywiście całe nagranie też można zaznaczyć i zapisać do siebie, do komputera. Fascynujące. No właśnie fascynujące. W dodatku wszystkie stenogramy przepisywane, to znaczy dokładnie to, co mówi, co było mówione jest przepisane w formie tekstowej. Tak, czy na stronie jest to Widać, że zrozumieli, że to jest informacja publiczna, czy mają co do tego wątpliwości? To prawo określa, że to jest informacja publiczna, no tak, ale... ale nie wiem, czy ciągle tam funkcjonuje Copyright Kancelaria Sejmu. Bo takie coś było. Było coś a propos zdjęć, tak. Ale to, to, nie, to nie ma. To, znaczy to, że taki znaczek tam jest, to nie znaczy, że to stanowi prawo. A tak, tylko że na commons mają wątpliwości, bo nie wczytują się w polskie prawo. tylko ich... A ja wiem, tak, ale to na commons to możemy sobie pominąć, bo ja nie chcę tego wrzucać na commons. Po co mhm. to dublować? Natomiast myślę, żeby zrobić z tego nagrania w formie audio, a nie w formie wideo. Mhm. Taki plik wideo, o właśnie mam tutaj zgrany z jednego z posiedzeń. W dodatku on się bardzo fajnie opisuje, bo jeśli zapisuje się fragment, to w nazwie tego pliku jest godzina rozpoczęcia i godzina zakończenia tego nagrania. Bardzo sprytne. Bardzo ciekawie, ale nie ma daty, więc dwa nagrania z tego samego czasu w różnych dniach będą tak samo się nazywać. To jest jeszcze niedokończone. Nie Może tutaj po prostu dodawać ręcznie. W każdym razie 15 godzin nagrania to jest 3,39 gigabajtów. Mhm. Całkiem sporo i dosyć długo się to pobierało. A to pobrałeś jakoś tak jednorazowo jest takie, powiesz wszystko, czy coś takiego? Czy to jest. Yy... I ja pobrałem tak. Po, każdy to, to znaczy zaznaczyłem cały. Aha. i zrobiłem zapis. Aha, bo jako. to jest jakieś takie jeden jedno okienko, które trwa mhm. 15 godzin. Tak, dokładnie. Aha, okay. Strasznie długo. Yy, I zapisałem ten plik tutaj jako... Gdzie ja go zapisałem, bo widzę, że tutaj to jest inne miejsce. Momencik. Spróbuję znaleźć szybko, bo w, zapisałem go w formie yy, właśnie mp3. Znaczy przekonwertowałem go na mp3. I, I on poprze, po konwersji, tylko nie wiem czy to jest ten sam, nie to nie jest ten sam, więc on mi się chyba nie przekonwertował w końcu. No ale wiadomo siłą rzeczy będzie mniejszy. No, oczywiście dużo, dużo mniejszy będzie, bo, bo jest po prostu zupełnie, zupełnie inaczej kodowany, niepotrzebne jest wideo żeby obej o, posłuchać w samochodzie, co mówił poseł. No tam właściwie te kadry są prawie takie same. No, siedzi człowiek, stoi, znaczy i, i, ale, i mówi. Ale tak? czasami jest widok na całą salę, także może warto oglądać, ale jak ktoś w samochodzie, no to chyba raczej nie ma czasu na to, żeby oglądać. No, nie znalazłem tego pliku, na pewno jest dużo, dużo mniejszy, ale ciekawiej byłoby porównać, jak, jak dużo mniejszy bo to jest duża różnica, 64 kilobipsy zrobiłem, mono oczywiście, bo po co stereo. No, tak. no i, i tak się zastanawiam, czy coś z tym można byłoby zrobić, umieszczać to w formie podcastów na przykład na, na stronie. Yy, ale to, I czy to byłoby przydatne? To byłoby to przydatne, ktoś... gdyby to było pocięte. Bo takie 15 godzin to ciężko będzie. Tak, no przydałoby się, żeby można było wychwycić na przykład naszego posła. Tak? Jeśli ja go wybierałem czy głosowałem tak. na niego, to chciałbym zobaczyć co on w tym sejmie mówi, czy głosować nadal na niego. Przynajmniej przed wyborami przydałoby się coś takiego uzyskać. Może posłowie to robią. Z tego co wiem, jest firma, która zajmuje się dzieleniem właśnie takich nagrań i podobno za 100 zł miesięcznie ma się dostęp do tych nagrań. Ale tych sejmowych, czy oni w ogóle... Tych sejmowych, tak, wszystkie Sejmowe. Ale to A. chyba posłowie mają tylko dostęp. No, będę temat drążył, bo jest dla mnie ciekawy i być może coś tutaj uda się też udostępnić. W każdym razie jest to dostępne publicznie, można tego podsłuchać, można sobie zapisać. Nie jest chyba w formie to wideokastu, bo tam pliku RSS chyba nie ma, nie, nie przyjrzałem się dokładnie, no ale jest w każdym razie. No to, to taka dygresja krótka, tutaj już piąta nas ściga, więc musimy troszeczkę przyspieszyć. U mnie no jest jeszcze 7 minut. No tak, tak, ale o 17.00 wchodzi nam audycja i nas po prostu zrzuci. Dokończenie wprowadzania kont uniwersalnych, powiedz co to jest? Chodzi o to, że teraz we wszystkich projektach wszystkie konta nie będą się mogły powtarzać. W związku z tym, jeżeli jest jakiś inny użytkownik o Twojej nazwie, na przykład na Ukraińskiej Wikipedii, to dostaniesz końcówkę do nazwy konta wikipedia.pl na przykład, tak, bo to jest zależne od projektu, no na którym edytujesz. Jak pierwsze swoje konto zakładałem, to założyłem uniwersalne, tak. ale później, jak zmieniłem nazwę użytkownika, poprosiłem o zmianę, no to musiałem zmienić, to mogłem zmienić tylko na jednym, a potem na tych pozostałych musiałem już zakładać nieuniwersalne, tylko. Ale masz teraz uniwersalne połączone? czy Chyba nie. nie chyba to nie. ja ci gorąco doradzam, połącz sobie, mhm. jeżeli masz taką możliwość, a jeżeli masz gdzieś konflikt, to postaraj się przejąć, jeżeli jest taka mhm. możliwość, bo będziesz się potem musiał logować nazwę użytkownika. No właśnie, to trzeba by było. Falka taki, wikipedia to musisz mi opowiedzieć dokładnie, jak to zrobić, może następnym razem, albo przygotować jakiś taki poradnik, jak to No bo te, jak to te, Nie, teraz chyba na razie musi być to po prostu zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Mhm. Tak? A są te lokalne wytyczne tutaj, no, tak? Pod tym linkiem, tak? Nie, nie. pod tym linkiem jest ten ogólny opis, że automatycznie to będzie zrobione tam chyba 27, ale lepiej to zrobić wcześniej jakby ręcznie, żeby mieć tą nazwę taką jaką się chce, a nie taką, która zostaje z tym ogonkiem mhm. automatycznie dodanym. No dobrze, to to prześledzę w takim razie i podzielę się ze słuchaczami następnym razem. Kolejna rzecz to milion artykułów na rosyjskiej w Wikipedii. Ładne takie logo mają teraz, złote, złote tak. złota kula z milionem, takim paskiem. Trzeba by się zastanowić, czy na Polskiej będziemy mieli złote logo, bo bardzo często, znaczy na Polskiej chyba nie było do tej pory takiego logo zmienionego z okazji jakiegoś okrągłego. Chyba nie, no ale milion to jest milion. No milion to jest milion, ale tutaj też potrzebna będzie dyskusja i wypadałoby ją już, już zacząć, bo... Ja z tego co wiem, to Polimerek coś mówi, że już są jakieś pomysły. na to Znaczy są pieniądze przeznaczone, ale pomysłów zdaje się jeszcze takich konkretnych nie ma. W związku z tym jest to sprawa jeszcze... Żeby to medialnie jakoś uzyskać efekt, no to jednak trzeba trochę tajemnicy zachować pewnie. Tak. Mamy 966 574 hasła jest napisane, powinno być chyba artykuły, ale to jedna, jedna sprawa. O, i pojawiły się, czego wcześniej nie zauważyłem, 2196 wyróżnionych przy tej statystyce na stronie głównej naszej. A, już są, tak, informacje o wyróżnionych. Liczbą to wygląda całkiem nieźle, ale jak gdzieś mam statystykę, gdzie to jest przedstawione jako procent, a w zasadzie promień. to wtedy nie wygląda zbyt optymistycznie. No, przy liczbach tak, to Rzeczywiście tutaj. No ale 2196 wyróżnionych to jest całkiem nieźle. A można zgłosić do wyróżnienia, tak? Hasło. Tutaj, tutaj jest wyróżniona zawartość listy, tak? Gdzieś zgłasza się głębiej. Tu, nie ma. O, tu są promile, tak? 0,227 tysięcznych procenta. No właśnie, niedużo, ale, ale, ro, ale rośnie. Rośnie ta liczba. No to i tak jest dużo przecież artykułów 2100, takich naprawdę no początnie tak. opracowanych artykułów w To jest nie lada praca opracowała no oczywiście. Taki no i aha, to już o tym rozmawialiśmy, o tym nowym sposobie wyświetlania galerii. I to chyba wszystko w takim razie, nie wiem, czy coś jeszcze pominęliśmy, coś jeszcze masz do opowiedzenia? A propos tego jeszcze miliona na rosyjskiej, mhm. ktoś, kto to opisał na tablicy ogłoszeń, zachęcał do składania gratulacji, także ja też zachęcam, żeby się tam podpisać, dopisać gdzieś, żeby, żeby im po prostu złożyć w kawiarence gratulacje, bo to jednak jest osiągnięcie. No, na pewno. Duże osiągnięcie i nas też niedługo czeka, chyba w tym roku. Najprawdopodobniej można się wpisać, kiedy się szacuje, że to będzie. Można się wpisać, tak? Tak, jakoś... mamy zakład w artykuł chyba czegoś tak? Aha, to ciekawe. No to wszystko w takim razie. Zapraszamy do słuchania naszych audycji na stronie nowiny.pl podcasty.info albo wikiradio.podcasty.info. To są różne dwa kanały. Jeden dotyczy nowin naszej audycji, a drugi wszystkich plików nagrywanych dla Wikipedii. Mamy również stronkę na Facebooku. Zapraszamy do dołączenia. Tam też pojawiają się wszystkie informacje z RSS-a czerpane. No i po linki do notatek z audycji, które znajdują się w opisie każdej audycji. Mamy też wiki naszą, która niestety jest cały czas atakowana, Zaspamowana. Tak. Jest. Właśnie też zastanawiałem się, czy nie zrezygnować z tego mechanizmu wiki mhm. dla Wikiradia i zrobić ewentualnie przekierowanie i zrobić nie, zrobić po prostu nie w mechanizmie wiki tą stronę, Aha. tylko w mechanizmie WordPressa. Aha, na w ten sposób. No, bo obsługa tego nie jest taka łatwa. No tak, w sumie nie mamy Administratorów teraz. Administratorów na WordPressie też może być kilku. nas jest kilku, nie jest kilkuset, tylko kilku, także to jeszcze spokojnie. To znaczy, można ja bym był za taką opcją, żeby na razie to faktycznie schować, i ewentualnie potem, żeby była możliwość wrócić mhm. do tego, co, co mamy, tak? Żeby potem... No ale to wtedy odspamować od to wszystko, to będzie makabryczna praca. Chyba, że jakimś automatem, jakimś to można by było zrobić. No fakt, tego jest sporo. Mhm. No ale no. To, to będziemy jeszcze dyskutować na ten temat. Prawdopodobnie ta główna strona na razie się zmieni, ale stronę rzeczywiście zostawimy, tak żeby nie, nie zniknęła jak najbardziej. Mhm. Ale ta główna strona chyba bardziej przejrzyście będzie wyglądać w innym formacie, nie w mechanizmie wiki. Znaczy na główną to można by po prostu dać te, które teraz są funkcjonujące jako RSS-y, tak jako... Mm -hmm. No właśnie, tak jakoś taki system newsów, informacji, bloger czy, czy WordPress tutaj chyba dobrze będzie służył. No to już wszystko, bo za chwilkę godzina 17 i w Radiu Wnet automatycznie zostanie uruchomiona audycja, o której już mówiłem, czyli... Patryk Michalski będzie mówił o tym, jak wyprodukować płytę CD. On przeszedł od początku do końca cały proces, więc warto posłuchać. A później Adam Kliczek po tym wystąpieniu będzie mówił o tym, jak fotografować dla Wikipedii. To dziękujemy bardzo. Do usłyszenia następnym do usłyszenia. razem mniej więcej za trzy tygodnie.